minęła ósma. Poranek dwójki. Dziś 16 kwietnia, Światowy Dzień Głosu. Dbajmy więc o głos i także o ten Herbertowski głos wewnętrzny. Dziś 106 dzień roku. Do końca roku pozostaje 259 dni. Małgorzata, Niedziecka Macka, Katarzyna FitzWilliams, Magdalena Wojtulanis. Dzień dobry raz jeszcze tym, którzy właśnie włączyli radio. Pogoda. Na niebie zobaczymy sporo chmur i gdzie gdzieniegdzie przydadzą się parasole. W ciągu dnia miejscami głównie na wschodzie i południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu. W Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze dziś będzie nawet 19 stopni, 16 stopni w Katowicach, Krakowie i Wrzeszowie, a w Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Kielcach i Lublinie spodziewać się możemy 15 stopni. I to są bardzo dobre wiadomości. minuty po ósmej. W szkołach powinny teraz punktualnie rozpocząć lekcje a u nas w studiu jako gość, nie gość, właściwie nie wiem jak to powiedzieć. Domowniczka. Domowniczka. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Ponownie. Dzień dobry jeszcze raz. Przegląd prasy. Kasiu, przyniosłaś tyle prasy, że nie wiem, jak się, jak to wszystko zmieścić. Też nie wiem, próbujmy. Mówiłaś, że zainteresował cię film Arko i pisze ten tak, fi, film familijny, to jest animacja francuska. Michał Przepiór, Piepiórka, przepraszam, w miesięczniku, czy już kwartalniku kino, miesięczniku, pisze no tak o tyle, o ile o nim. Na pierwszy rzut oka film czerpie z mody na spektakularne kino superbohaterskie. Jest akcja, przygody są przeciwności losu do pokonania. Wreszcie feria, barw i bohater w kolorowym trykocie, ale to tylko pozory, nawet jeśli wciąż jesteśmy na terytorium science fiction dla młodej widowni. Arko znacznie bliżej do formuły kina retro, czerpiącego estetykę z popularnych kreskówek lat 80 i 90 -tych. Jaskrawe kolory, dwuwymiarowy rysunek i wyrazista plastyka obrazu przywodzą na myśl takie tytuły jak Kapitan Planeta, więc ten, ty ten familijny tytuł na przykład dla takich Ninetiso- sentymentalistów, którzy no, mają ochotę zabrać swoje dzieci na, do, do świata, który, w którym sami się zanurzali. Mm, ale mamy tutaj też recenzję innych filmów, które nas interesują. Dziecko z pyłu. Katarzyna Kebernik pisze o filmie, o którym też dziś będziemy, będą państwo jeszcze mogli posłuchać. Tak, Weronika Miliczewska będzie naszym gościem po 8.30. I Katarzyna Kebernik z kolei w kinie bardzo przychylnie o tym filmie. Polska antropolożka i filmoznawca. Weronika Mliczewska właśnie, yy, właśnie American Nations poświęca swój pełnometrażowy debiut dokumentalny, nad którym pracowała 8 lat. Dziecko z pyłu przyniosło jej już nagrodę, m.in. na krakowskim festiwalu filmowym. Jak sama mówi, długo szukała odpowiedniego bohatera, którego mogłaby uczynić centrum tworzonej opowieści. O szczegółach zapewne opowie już za 20 yy, kilka minut. Yy, z kolei yy, filmem okładkowym, yy, na tego najnowszego kwietniowego jest chronologia wody, o której Adam Kruk raczej krytycznie zupełnie inaczej niż w Tygodniku Powszechnym Anita Piotrowska, która zwraca uwagę, że jest to bardzo poruszający film biograficzny. Pływaczki słyną z mocnych pleców i często mają owłosione nogi golone dopiero tuż przed zawodami, by poprawić tak zwaną hydrodynamikę. A w ich sypialniach pot pod ich chlor, choć określenie krew pod i łzy pasowałoby tutaj równie dobrze. Między innymi o tej cielesności i o sportowych reżimach pisze Lidia y, Juknawicz we wspomnieniowej książce Chronologia Wody, którą wydawnictwo Czarne właśnie wznowiło. Okazją jest film pod tym samym tytułem, wyreżyserowany przez znaną amerykańską aktorkę Kristen Stewart. Dobry y, przykład to y, na to, że nawet literatura wsobna, wręcz obsesyjna w swoim wewnętrznym monologowaniu może być przekładalna na język kina, zwłaszcza gdy, tak jak w tym przypadku, napisana została intensywnymi obrazami i naśladuje nieregularne rytmy pamięci. Jej tworzywem zaś są niezabliźnione, acz pisarsko świetnie postrzywane rany. To też taki film, który zanurza nas bardziej w świecie lat 80. i 90. Może to taka faza w kinie. To tygodnik powszechny, to teraz z ulicy Wiśnej przeskoczymy na Rynek Krakowski, gdzie mieści się redakcja pisma, które i ze sobą. Tak, bardzo się cieszę, bo kwartalnik, tutaj już jestem pewna, czas literatury dotarł dosłownie kilka dni temu na y, moją radiową skrzynkę, ten papierowy. I y, Iwona Boruszkowska pisze w, we wstępniaku, czyli rozpoczynając ten numer, oddając w Państwa ręce najnowszy numer czasu literatury, zapraszamy do wspólnej pracy wyobraźni i lektury krajobrazu jako tekstu i do lektury tekstu jako wrażliwego instrumentu pomiaru świata, jego szkód, przemilczeń i możliwości odnowy. Wierzymy, że literatura wciąż potrafi być przestrzenią spotkania, miejscem, gdzie to, co niewidzialne dostaje formę, gdzie można nazwać stratę bez jej unieważniania, gdzie krajobraz, nawet skażony, odzyskuje wymiar relacji, a nie tylko tła. Właśnie skażone pejzaże, taki jest tytuł numeru i m, zaraz na sąsiedniej stronie tekst Katarzyny Boni yy, poświęcony katastrofie w, w elektrowni Fukushima, no, jak piękna jest to literatura i dlaczego warto podczas literatury sięgnąć, proszę posłuchać. W wiosennej zielenicy Nobrowa Czerwień kojarzy mi się z bramą Torii, którą minęłam wcześniej. Stała między sosnami na ścieżce wznoszącej się ku chramowi Shinto, oddzielając to, co skończono, od tego, co skończone nie jest. Szumi woda, szeleszczą ruszane wiatrem liście, świergoczą ptaki brzęczy dozymetr. Trzeszczy i piszczy, jakby nie nadążał ze zliczaniem radioaktywnych promieni gamma. pół. 3, 5, 7, 10, 11 i pół. No i proszę państwa, nie będę dłużej czytać, bo to nie jest tytał pasmo, ale zachęcam do sięgnięcia po czas literatury. A jeśli ktoś z państwa szukałby nie tylko kulturalnych, ale innych również ważnych tematów w prasie, to może sięgnąć do Gazety Wyborczej, gdzie tematem dnia jest pytanie, dlaczego Izrael zaatakował Iran. I pozwolę sobie tutaj wybrać ten sam cytat, którym redakcja opatrzyła cały artykuł jako tytułem Zrobiliśmy to dla Siebie. To jest rozmowa Kacpra Maksa Lubiewskiego z Matim Friedmanem, izraelskim pisarzem, dziennikarzem i historykiem. Katarzyna Hagmeier kwiatek przeglądała dla państwa prasę. Bardzo dziękuję, Kasiu. Dziękuję również. Babę zesłał Bóg i Renata Przemek 12 minut po ósmej. Goście dwójki. Jedynka w dwójce, Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski z programu Pierwszego Polskiego Radia, programu, który świętuje urodziny. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Dziękujemy Dziękuję. Bardzo. bardzo przekażemy pozostałym z ekipy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy teraz nas słuchają w jedynce. Jestem przekonany, że tak właśnie jest. Proszę, Oprócz Daniela Wydrycha, który, który prowadzi w tym czasie... nie przestawiać odbiorników, to nadal dwójka, ale rozmawiamy o urodzinach jedynki, które nabierają tempa, świętujecie od kilku dni. I to są takie y, spotkania, taki rodzaj świętowania, gdzie ważna jest nie tylko ta rocznica, ale przede wszystkim słuchacze. Zdecydowanie tak. Postanowiliśmy przygotować dla naszych słuchaczy y, takie atrakcje urodzinowe które zaangażują ich do współtworzenia z nami radia. Wystartowaliśmy urodzinowo w poniedziałek. W poniedziałek byliśmy na Dworcu Centralnym. Tam odbyła się poranna audycja programu I Polskiego Radia. Potem byliśmy na Kasprowym Wierchu. Dziś zapraszamy do Sopotu. Tam będzie Karolina Rożej, a jutro będziemy urodzinowo w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od godziny 14 do 16 tam będziemy na Państwa czekać i będziemy zastanawiać, Zastanawiać się, jak opowiadać o świecie, jak sztuka opowiada o świecie, jak o świecie opowiada radio, które nie dysponuje obrazem, ale dysponuje dźwiękiem. No właśnie tak często chcemy powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą. Często tak mówimy. I w związku z tym pozwoliliśmy sobie zaprosić i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zaproszenie przyjęli duet filmowy Małgorzata Szumowska i Michał Engler, którzy opowiedzą o tym, jak patrzą na świat, a patrzą w jednym kierunku, patrzą bardzo uważnie i bardzo czule. Będziemy rozmawiać o ich najnowszym dokumencie. Bardzo poruszającym ciało wojny, który swoją premierę będzie miał na Millennium Dogs Against Gravity. Odwiedzi nas także Magdalena Cielecka, która nie tylko za chwilę wcieli się w główną rolę w spektaklu The Second Woman na festiwalu Malta, ale też zachwyca się sztuką. Robi relacje ze swoich wypadów do muzeów, do galerii, pokazuje obrazy, pokazuje i opowiada to, co w sztuce ją porusza. I mamy nadzieję na takie kuratorskie oprowadzanie po Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No i oczywiście w tym gronie znajdzie się jeszcze Ralf Kamiński, który teraz promuje nowy album Góra. No ale to też jest człowiek, który tworzy na styku różnych dziedzin sztuki. No właśnie, sztuki. właściwie niedawno zakończył się przegląd piosenki aktorskiej, więc to będzie też okazja być może do wspomnień tego, jaką drogę artyści przechodzą od studentów, którzy stresują się wyjść na scenę po tych, którzy, których podziwiamy niemal wszędzie. To oczywiście nie wszystko, bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w którym, przypomnę, czekamy na Państwa jutro od godziny 14 do 16, to jeden z punktów. Kolejny już o 18. zbiór. Ula mówiła o zaangażowaniu naszych słuchaczy. Zaangażowaliśmy ich dosłownie, bo odbyły się dwie specjalne audycje zatytułowane Gwiazdozbiór, gdzie zaprosiliśmy naszych słuchaczy do studia imienia Władysława Szpilmana, tutaj na dole w budynku Polskiego Radia. I zrealizowaliśmy dwie, wydaje nam się, wyjątkowe audycje z wspaniałymi gośćmi. Pierwsza audycja to kobiety lat 90. Kobiety lat 90. które wtedy debiutowały, które wtedy odnosiły swoje największe sukcesy. Renata Przemyk na przykład. Między innymi, więc ta babę zesłał Bóg nieprzypadkowy w świetnej wersji, zresztą bardzo ciekawej. Renata Przemyk będzie jedną z naszych gości. Oprócz tego Kasia Stankiewicz, Reni Jusis, Urszula i Natalia Kukulska. I to będzie rozmowa. pani będą opowiadały, ale oczywiście będzie też wątek muzyczny i myślę pasujący bardzo do programu drugiego polskiego radia, bo będzie z nami fantastyczny i myślę znany słuchaczkom i słuchaczom dwójki y, pianista Bartek Wąsik. Który przygotował takie tak. wersje największych przebojów lat dziewięćdziesiątych, że po pierwsze zachwycił publiczność, zachwycił dziewczyny, które te utwory wykonywały. I te wszystkie w zaskoczenia oryginale. będą na. Y, usłyszą Państwo. Były łzy. Tak, były łzy, były wzruszenia, były, były anegdoty. Staraliśmy się połączyć te panie w, w, w, po raz pierwszy. One się nigdy wcześniej w takim składzie nie spotkały. Same zadawały sobie pytania. No, Audycja, bardzo ciekawa, wydaje nam się, sądząc po po publiczności, reakcji publiczności, która była z nami, przecież to oni już to słyszeli. Państwo usłyszą to jutro w jedynce po godzinie 18 Będzie też druga audycja Gwiazdozbiór za tydzień w piątek. I, i wtedy na scenie pojawią się m.in. Izabela Trojanowska, Alicja Majewska, Andrzej Dąbrowski i Andrzej Piaseczny oraz Wojciech Gąsowski. Pojawią się, żeby powspominać najpiękniejsze radiowe piosenki. Część z tych artystów zaproszonych te piosenki zaśpiewa. Będą też nieoczywiste wersje ich największych przebojów. Będą wspomnienia będzie łączenie pokolenia starszego z młodszym. Te audycje poprowadzą Paweł Sztąpka i Martyna Podolska. Wiemy, że był to wspaniały wieczór, także z udziałem słuchaczy. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą setkę, czyli setne urodziny programu Polskiego, pierwszego, programu Pierwszego Polskiego Radia, no to te oficjalne obchody 18 kwietnia o godzinie 17, bo wtedy w 1926 roku e, Jedynka zaczęła nadawać pierwszą audycję. E, z tej okazji zapraszamy na koncert. E, wyjątkowe przedsięwzięcie e, koncertowe 100 lat e, Polskiego Radia, 100 lat radiowej Jedynki w opowieści słowno-muzycznej Luka. No i jeszcze zapraszamy na m, wyjątkowy spektakl, słuchowisko właściwie. E, tak nam się wydaje, że to uczci i mm, zamknie całe wszystkie uroczystości związane z, z urodzinami, bo y, będzie to spektakl jazda, będzie to słowisko jazda. Justyna Wasilewska w roli mm, podróż, w, ro, w roli bohaterki y, jest gra postać, która jedzie samochodem, słucha audycji i, I dzwoni do rady. I wrzuca jedynkę. Mamy taką nadzieję, nie widzimy innej opcji. To mam nadzieję, że państwo nasi słuchacze zapisali wszystko skrętnie w swoich notesikach, co i kiedy w jedynce, ale chciałabym powiedzieć jeszcze moment o tym sygnale, który wszyscy znamy i kochamy, kiedy w Krakowie podnosimy głowy, by zobaczyć, dostrzec hejnalistę. listę. Hejnał z wieży mariackiej w Krakowie został wyemitowany pierwszy raz właśnie 16 kwietnia 27 roku i to jest najstarsza cykliczna audycja radiowa. Bez hejnału nie byłoby programu pierwszego w takim układzie jak teraz. Zdradzę Państwu, że zapytałem naszego kolegę realizatora Krzysztofa Sagana ostatnio im wiek Krzysiu, czy ten hejnał to naprawdę jest na żywo cały czas? Krzysztof powiedział tak, jest na żywo. Oczywiście jest alternatywa, gdyby łącze się zerwało. On codziennie o 12 w jedynce brzmi na żywo, także dzisiaj będzie. Karol Surówka był parę dni temu w Krakowie, tak, w Muzeum Manga, tak, tak, muszę przyznać, że to jest mój radiowy kolega z początków pracy dziennikarskiej z Radia Kraków i Karol ma niezwykle radiowe nazwisko, bo w żargonie radiowym Surówka to taki niezmontowany tak, materiał. Tak, tak. Karol jest jak najbardziej zmontowanym dziennikarzem tak radiowym, ma fantastyczny głos, no i też jest dowodem na to, że głos w radiu nadal działa. A dzisiaj nadal Światowy uwodzi. Dzień Głosu. O, naprawdę. Złożymy mu, mu życzenia. Znaczy wszystkim w ogóle radiowcom i e, dziewczynom, które siedzą przy mikrofonie. Czy, czy jeszcze korzystając z okazji, że jesteśmy w dwójce, mogę zaprosić na nasz wspólny program z Ulą, który prowadzimy codziennie o 14? No, chyba e, tak. Tak, To codziennie prowadzimy folder ulubione w jedynce, gdzie rozmawiamy o filmach, muzyce, o teatrze, o książkach y, i zapraszamy gości, więc przy okazji polecamy Państwu. To. Jeśli... No tak, a taki łącznik, który też taki most między jedynką a dwójką, tak nam przecież blisko, to Radiowe Centrum Kultury Budowej i nasze wspólne audycje, które też można serdecznie zapraszamy do e słuchania. Odwiedzamy Radiowa się jedycja. czasami. Bardzo dziękujemy za to. To teraz wywołany Bartek Wąsik towarzyszyć będzie nam w dwójce, a o programie pierwszym Polskiego Radia opowiadała państwu Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy I bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dobrego dnia. Oh, sierpa I na Zespół Kwadrofonik 25 minut po 8. Już jutro film Dziecko z pyłu wchodzi do kin w całej Polsce. Film, który podbił festiwale i zachwycił widzów na całym świecie. Zostaje w pamięci na długo po seansie. Gość poranka dni. Weronika Mliczewska, reżyserka filmu Dziecko z pyłu jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pomimo tego, że wczoraj premiera warszawska, polska premiera filmu, który wchodzi do kin. Film, który był nagradzany już na tak wielu festiwalach, między innymi na 65. Krakowskim Festiwalu Filmowym, skąd film powrócił z wieloma nagrodami, które utorowały państwu między innymi ścieżkę Oscarową. Tak, tak, ale przyznam szczerze, że wczorajszy dzień był dla mnie wyjątkowy, dlatego że po roku y, tego filmu bycia w trasie po całym świecie, tak właściwie, na różnych kontynentach, wreszcie mogłam zobaczyć twórców, którzy tworzyli ten film. I na scenie było 24 osoby, a to jest tylko mały fragment ekipy, która pracowała na sukces tego filmu, więc dla mnie to było tak wzruszające, żeby wszyscy nagle się znaleźli w jednym miejscu. Jeszcze mieliśmy pełną salę w kinie Muranów, pękającą w szwach, więc no, jestem tak poruszona i mam tak wielką nadzieję, że ten film trafi do polskiego widza, dlatego, że uważam, że, że po prostu niesie za sobą bardzo ważne tematy. Film opowiada o życiu 55-letniego Sanga, niechcianego i dyskryminowanego dziecka wojny w Wietnamie. Jego życie zmienia się całkowicie, gdy cudem odnajduje swojego amerykańskiego ojca i jest gotów poświęcić niemal wszystko, a właściwie wszystko chyba należy powiedzieć, by go spotkać. Pani Śledzi swoich bohaterów z kamerą. Film dokumentalny rządzi się swoimi prawami, choć w pani filmie ujęcia są znakomite. To czasem ten ruch kamery, który w innych gatunkach filmowych na pewno zostałby wycięty, tu ma swoje miejsce, bo obserwujemy prawdziwe życie z każdym podmuchem wiatru i każdym podmuchem emocji, także tych złych. Tak, tak. No to, to jest magia kina dokumentalnego. Y Ponieważ no, tutaj nie da się niektórych sytuacji powtórzyć, one się już nigdy nie wydarzą, e, ale tutaj dzięki Mikaelowi Lipińskiemu, który swoim e, wspaniałym okiem, wrażliwością, czułością e, podchodzi do bohaterów i potrafi za tą kamerą tak właściwie zniknąć, ale jed, jednocześnie wyrażać siebie poprzez właśnie sztukę, talent e, i taki jest ten film, jest przede wszystkim intymny, jest bliski, jest czuły. A bohaterowie y, chyba po prostu ufają i otwierają się przed nami i pokazują nam najbardziej y, takie graniczne momenty, momenty, które przekraczają wszelkie ich wyobrażenia, wy, y, po prostu wszystko, co wcześniej sobie y, wyobrażali o tematach, to wszystko się zmienia na naszych oczach. Film produkowany jest m.in. z udziałem telewizji polskiej, ale także to koprodukcja wielu krajów, Wietnamu oczywiście, Szwecji, Czech, Kataru i Polski. Akcja filmu dzieje się także w Stanach Zjednoczonych. Jak państwu udało się pokonać barierę języka? Bo te słowa albo półsłówka, czasami urwane zdania, wypowiadane są po wietnamsku. Po angielsku i pani z dokładnością co do sylaby analizuje to, jaka była reakcja dorosłego Amerykanina, byłego żołnierza, który walczył w Wietnamie, a to co tam robił jest oczywiście wiadome, który dowiaduje się, że jego syn mieszka właśnie w kraju, w którym on walczył. Tak, to jest e, rzeczywiście ta bariera językowa jest z dwóch stron. E, w takim sensie, że nasz bohater z Wietnamu, nasz główny bohater Sang, nie mówi po angielsku, dlatego ten świat jest mu obcy. I kiedy znajduje się w Stanach Zjednoczonych, to tak właściwie jak dziecko odkrywa go zupełnie od początku. I my jesteśmy świadkami tego e, reakcji na świat, który dla nas czasami jest oczywisty, a on poprzez swoją taką... E, Świeżość kwestionuje takie podstawowe i najważniejsze rzeczy. Czym jest rodzina? Czym jest bliskość? Czym jest obecność? I jak pani trafiła na ten temat? Byłam w Wietnamie wcześniej, realizowałam tam e, inny film, krótki film i tak spotkałam mojego producenta wietnamskiego. On był pierwszą osobą, która dała mi takie poczucie, że ten temat rzeczywiście jest ważny. Ale także takie zielone światło, że powiedział e, mi Mindeleo, że nikt z Wietnamu za bardzo nie chce się tym tematem zająć. I do tej pory film e, tak właściwie jest nadal... Cenzurowany, nie możemy go oficjalnie pokazać w Wietnamie, Sprawdziliśmy to z e, właśnie takim oddziałem cenzury, e, więc wchodzą w grę na ten moment tylko takie prywatne, może tajne pokazy. A wspomnę, że testy DNA, które są powodem i w ogóle sposobem na odnajdywanie ojców weteranów dla Amer-Asians uciśnionych przez ostatnie 50 lat są w Wietnamie nielegalne. Ile jest takich dzieci jak Sang? Wietnamie mówi się, że to jest około 100 tysięcy, ale statystyki e, są tutaj bardzo mylące, ponieważ Amer -Asians przez całe życie, czyli ostatnich 50 lat, musieli się ukrywać. Na początku ta dyskryminacja była ogromna. Dzieci z pyłu e, wychowywały się na ulicach, tworzyły gangi, e, były głodne. E, ich matki porzucały je, dlatego że wstydziły się, a jednocześnie przez to, że rodziły te dzieci z pyłu, miały też e, bardzo trudne życie często były aresztowane, trafiane do obozów takich poprawczych, ale tak właściwie obozów pracy nawet na kilka lat. To jest film, który opowiada o tym, jak długo trwa wojna. Długo po zakończeniu działań militarnych wojna i trauma nadal działa w ofiarach wojny i ofiarach nawet w kolejnych pokoleniach, bo w pani filmie w pewnym sensie ofiarą wojny amerykańsko-wietnamskiej jest nawet wnuk Sanga. Tak, ale myślę, że opowiadamy to w taki bardzo czuły sposób, taki bliski y, człowieka i myślę, że y, właśnie nie mamy takiego, owszem ten film jest geopolityczny, opowiada o polityce światowej, ale jednocześnie pokazuje przede wszystkim miłość, pokazuje miłość y, Sanga do swojego wnuka, pokazuje człowieka, który naznaczony jest traumą z dzieciństwa, ale jednocześnie potrafi zdobyć się na ogromną czułość. sposób, w jaki on się opiekuje swoim wnukiem, rozdziera serca widzów, bo to już wiem, oni zawsze mi mówią, że to jest coś, co jest dla nich niesamowicie wzruszające i to jest coś niebywałego, że nasz bohater potrafi unieść się ponad swoją własną krzywdę i zaprowadzić nas w miejsce, którego jeszcze nie było. Co Panią zachwyciło w kulturze Wietnamu, tej widzianej męskimi oczyma, bo to jest film, który opowiada o głębokim zakorzenieniu tej figury ojca w kulturze Wietnamu, zestawionej z tym, jak ojcostwo wygląda dziś we współczesnej Ameryce. Dokładnie. To jest Dla mnie to, to było początkiem w ogóle, żeby skupić się na tym temacie. Ten kontekst kultury w Wietnamie sprawia, że temat ojcostwa wychodzi na pierwszy plan. W Wietnamie ojciec jest taką figurą, która o wszystkim decyduje. Jego decyzji nie można kwestionować. E, ojciec jest e, tożsamością dla każdego członka rodziny. Dlatego Sang, który nie miał tego ojca, jest głosem swojego pokolenia. I mówię o Amer Asians, właśnie o tych setkach tysięcy ludzi, którzy mówią, nie wiem, kim jestem. Jestem pyłem, który unosi się po wojnie, ale to nie jest moja wina. A ja chcę być, chcę stawać się i nasz bohater zmienia, ten pył zamienia w skałę. Ile historii o Wietnamie spotkała pani, ile historii usłyszała pani o tym, jak opowiadana jest dzisiaj wojna w Wietnamie nowym pokoleniom Wietnamczyków? Oj, to jest bardzo złożony temat. W moim filmie przezierają um, się takie właśnie lekkie wstawki mówiące o tym, że to jest wojna amerykańska. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia wojna w Wietnamie, ale dla nich to jest wojna amerykańska. Akurat byliśmy tam jednego razu um, w trakcie zdjęć, kiedy um, Wietnam celebrował właśnie rocznicę y, upadku Sajgonu, zdobycia Sajgonu i oczywiście te różne dyskursy w ogóle opowiadania o wojnie przebijają y, przez ten film. Ja się od nich tak naprawdę dystansuję, to znaczy po prostu pokazuje, że są dwie, dwa sposoby zawsze opowiadania o wojnie, a wszelkiego rodzaju statystyki y, właśnie w formie ilu dokładnie było y, Amery Asians albo w ogóle y, sposób opowiadania o wojnie często jest wpisany w y, właśnie ten dyskurs kto opowiada. Czego Pani nie pokazała w swoim filmie, co zdecydowała się Pani już na poziomie montażu usunąć z przyczyn etycznych? etycznych. Było naprawdę tak dużo materiału. Montaż zajął nam ponad dwa roku, więc to był bardzo złożony proces, w którym uczestniczyło dwóch montażystów, ale także wiele głosów osób z branży, które nam doradzały, które były naszymi konsultantami. Mieliśmy opiekuna artystycznego Pawła Łozińskiego, a także byliśmy częścią takiego bardzo renomowanego workshopu nazwanego Doc Incubator, gdzie były tam osoby z branży, z całego świata tak właściwie. Więc mieliśmy zderzenie w trakcie pracy nad montażem. Uważam, że film dokumentalny tworzy się na montażu. I tak, z etycznych, na pewno wypadły sceny, które rozpraszają widza. To znaczy, albo nadmiarem informacji, albo wielowątkowością. To znaczy w tym filmie naprawdę było ogrom materiałów. Wypadły sceny z ojcem, które pogłębiają jego sytuację w Wietnamie, kiedy on więcej opowiada o wojnie w Wietnamie I po prostu się nie zmieściło, nie było już na nie miejsca. I wypadły sceny, kiedy Sang szuka swojej córki, która ucieka z domu. Tych scen też było trochę i po prostu nie mogliśmy pozwolić sobie, ażeby rozszczepić poszukiwania naszego głównego bohatera na i ojca i córkę, ale jednocześnie pokazuje to, jak bardzo złożona jest ta historia, ponieważ Sang nie tylko jest synem, ale przede wszystkim jest ojcie, ojcem dla swojej córki i tak naprawdę nieobecnym znowu ojcem, więc ta nieobecność ojca powielana jest z pokolenia na pokolenie. Czy pani czuje, że pani swoim filmem pomogła tej rodzinnej historii? Na pewno Sangowi, żeby być usłyszanym, to wiedzieliśmy od początku, że on chce, żeby jego głos był usłyszany. Tak jakby czekał na to i na pewno pomagało to jemu w jego ścieżce takiej ku zdobyciu swojej tożsamości. Zrozumiałam to dopiero na samym końcu, kiedy stanął przed publicznością po obejrzeniu tego filmu w kinie w Stanach Zjednoczonych i z dumą powiedział I am sang, ocierając łzy, wzruszenia, i, ale jednocześnie takiej mocy. Zobaczyłam w nim niesamowicie wielką moc, którą ten film z biegiem lat w nim budował. I wtedy poczułam ogromne spe spełnienie jako reżyserka. Ale jednocześnie y, w trakcie re realizacji tego filmu miałam taką etyczną zasadę, że nie mogę w żaden sposób wpływać na żadne jego decyzje, że to muszą być jego decyzje, ponieważ one są nieodwracalne. Dlatego ja nie mogę w żaden sposób wpływać na cokolwiek. Trudno się chyba nie zaprzyjaźnić z bohaterem swojego filmu, a z drugiej strony chyba nie wolno się zaprzyjaźnić. Myślę, że tutaj to nie było możliwe się nie zaprzyjaźnić. Ja z biegiem lat zaczęłam rozumieć sanga po wietnamsku, nie mówiąc po wietnamsku. To był taki poziom e, jakiejś po prostu... Wielkiej miłości tak naprawdę do człowieka, do, do jego historii, do empatii, do jego życia. E, I myślę, że m, w pewnym momencie e, język już nie jest e, potrzebny. A jednocześnie Sang i jego rodzina stali się tak bliscy dla nas, dla najbliższej ekipy, jak, jak własna rodzina przez wiele lat. Tak. Czy ten film, który przecież produkowała i tworzyła polska ekipa filmowa, stał się też okazją do opowiadania w Wietnamie o Polsce? Podejrzewam, że było dużo takich momentów czekania, prawda? Czekania na deszcz, czekania na jakieś ujęcie i chcąc, nie chcąc pojawiały się pewnie rozmowy m, takie, które zbliżały państwa bardzo, prawda? Przecież państwo pewnie wspólnie też zdarzało się, że jedli posiłki albo cieszyli się z postępów m, małego, najmłodszego bohatera tego filmu, czyli Wnuka Sanga. Oczywiście, w ogóle e, cały proces tworzenia filmu dokumentalnego to jest piękna podróż. I ja dlatego kocham właśnie kino dokumentalne, dlatego że ono wzbogaca też wszystkich którzy biorą w tym udział I, i jakby biorę to z całym dobrodziejstwem tych wszystkich momentów trudnych, czasami konfliktowych, czasami nerwowych, czasami e, określonych niepewnością, stresem, e, łzami razem z bohaterem. Były takie momenty, że wyłączaliśmy kamerę i ja po prostu przytulałam Sangę i płakaliśmy razem. Były takie momenty, e, więc to wszystko jest tak piękną drogą, tak głęboką, że ja czuję się tak wdzięczna, że mogę to robić i mogę być wśród tych ludzi i przeżywać z nimi, tak jakbym dostała drugie życie w prezencie i mogła przeżywać jeszcze więcej żyć niż jest mi dane to jedno moje. Ta społeczność wietnamska jest bardzo rodzinna, pokazane to jest i na etapie filmu, który dzieje się jeszcze w Wietnamie, ale także później, kiedy Sang... Jest w, Stan w Stanach Zjednoczonych, nie będziemy zdradzać za wiele, ale jest tam taki moment, kiedy to społeczność wietnamska pomaga mu postawić pierwsze kroki na obcej mu zupełnie ziemi, gdzie nie zna, przypomnijmy jeszcze raz, zupełnie języka. W tym poszukiwaniu tożsamości ciekawym jest to, że Sango tak właściwie raczkując, odnajduje siebie wśród ludzi bardzo mu podobnych. Ludzi, którzy zostawili coś ważnego za sobą, swój kraj, który ich definiuje, czyli mówię o diasporze wietnamskiej w Stanach, a jednocześnie um, Musieli odnaleźć się w zupełnie nowej amerykańskiej rzeczywistości, która nie jest do końca ich rzeczywistością, ponieważ te dwie kultury e, no, są zupełnie inne i w tym filmie na pewno to wybrzmiewa. Wybrzmiewają wszelkiego rodzaju różnice kulturowe, ale w taki delikatny, subtelny sposób. Ja w ogóle nigdy nie oceniam w tym filmie i starałam się, żeby sposób montażu, sposób wydźwięku tego filmu nikogo nie oceniał. Ale jednocześnie czasami prowadzi to i do śmiesznych e, sytuacji, a czasami do e, niesamowicie poruszających. Powiedziała pani, że film y, zakazany jest w Wietnamie, ale jaki jest odbiór tego filmu w Stanach Zjednoczonych, gdzie żyje przecież y, tak wielu podobnych y, do ojca Sanga, mężczyzn, którzy albo wiedzą, albo nie wiedzą, świadomie lub nieświadomie porzucili swoje dzieci w Wietnamie, często przez całe życie y, zapominając o tej historii. Tak, w ogóle temat weteranów, ale też w ogóle konfliktów, tego co dzieje się każdego dnia. Takie dzieci e, mierzą się z rzeczywistością po każdym konflikcie. Nie mówimy tylko o wojnie w Wietnamie, dlatego ten film ma taką siłę, ponieważ możemy sobie popatrzeć jak 50 lat po wojnie nadal ta wojna jest obecna. To znaczy jak bardzo konflikt naznacza ludzi po dwóch stronach. To nie jest tak, że ktoś jest w tej wojnie zwycięzcą. Jednocześnie pokazuje też, jak bardzo w ogóle propaganda wojenna też sprawia, że czasami osoby, które uczestniczą w wojnie, nie mają refleksji na ten temat jeszcze e, właśnie po tak długim czasie, a być może właśnie jest to ich taką tarczą, żeby przetrwać, że to jest im potrzebne I, i taka tarcza, żeby gdzieś opowiedzieć sobie ten świat. Znowu mówimy o tym, kto opowiada y, o wojnie, o konfliktach, ale myślę, że to jest niezwykle niebezpieczne. To znaczy w momencie je, jedyne co, y, jako reżyserka chcę powiedzieć z tym filmem, to jest to, nigdy nie dajmy dehumanizować drugiej strony, nieważne kto to jest, ponieważ y, no, tracimy siebie, tracimy wszystko, co nas po prostu określa jako ludzi. Weronika Mliczewska była gościem programu Drugiego Polskiego Radia, a przypomnę Państwu, że opowiadaliśmy o filmie Dziecko z Pyłu, które już jutro wchodzi do kin w całej Polsce i o tym filmie będą Państwo mogli poczytać zapewne w większości polskich gazet, tygodników i dzienników, bo to wielkie wydarzenie, wielki triumf polskiego dokumentu za Pani sprawą, a także jak Państwo słyszeli wielki triumf tego, że jednak ludzi dobrej woli na świecie jest więcej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. leścimy kopertami, bo Katarzyna Fitzwilliams przyniosła nam płyty i koperty zaadresowane do słuchaczy, którzy otrzymają od nas naszą płytę dodatkową i płytę tygodnia. Rafaela Gromes i Ukraińska Orkiestra Symfoniczna to płyta, którą wysyłamy do pani Marii z Wrocławia, a nasza płyta tygodnia Michał Biel i Jakub Józef Orliński do pani Elizy Zereszla. Bardzo serdecznie gratulujemy. Osiem minut pozostaje do godziny dziewiątej. To dobry moment, by zapowiedzieć państwu nasze Dwójkowe spotkania, które już za moment o 11 kwadrans bez muzyki, o przygotowaniach do otwarcia nowego Muzeum Mitoraja w Pietrasanta we Włoszech opowie oczywiście nasza specjalistka od Włoch, Elżbieta Szymkowska. A już za chwilę zapraszamy na kanon dwójki, który poprowadzi oczywiście Klaudia Baranowska. Dziękujemy za dzisiejszy poranek spędzony w naszym towarzystwie. Do usłyszenia i życzymy dobrego dnia.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 Autopromocja.